Eugeniusz Kwiatkowski. W takim żyliśmy świecie. Taśma, siódma, ścieżka pierwsza. Na takich zmilitaryzowanych zgromadzeniach Hitler przemawiał często i wyczerpująco, głównie, jak pisze jeden z autorów angielskich, aby wyzwolić w sobie i w słuchaczach stan najwyższej i bezkrytycznej egzaltacji. W takich momentach ujawniały się w nim jakby zdolności hipnotyzerskie. Znałem kilku wybitnych i politycznie wyrobionych Niemców, ustosunkowanych krytycznie do Führera, którzy przyznawali się do tego, że obecni przy teradach Hitlera w Pałacu Sportowym w Berlinie ulegali jego magnetycznemu wpływowi. Ale gdy dnia następnego czytali te same wypowiedzi w gazetach, zdumiewali się nad płytkością myśli i banalną frazeologią mówcy. Równocześnie Hitler potrafił wiązać ludzi ze sobą i ze swoją partią. U samego szczytu hierarchicznej drabiny kierował niepodzielnie, wyrokujący apodyktycznie o wszystkim Führer, Niezrównany herszt gangu. W najbliższym jego otoczeniu zbójców było dwunastu, wśród których najznaczniejszą rolę odgrywali Göring, Hess, dr Goebbels, Himmler, Rosenberg, a nieco później i handlarz win Ribbentrop. Ta elita celem wzmocnienia swojego oddania i wierności Führerowi opływała we wszystkie najwymyślniejsze dobra materialne świata. Ten dwunastoosobowy zespół kierowniczy, oczywiście za aprobatą Hitlera, Zaszczepił wśród wyższych funkcjonariuszy partyjnych i państwowych system bezwzględnego służalstwa i karierowiczostwa, wolny od wszelkich względów moralnych. Tryby maszyny państwowej i partyjnej były w ten sposób stale i świetnie naoliwione. Ten system wymaga oczywiście bardzo znacznych funduszów dyspozycyjnych. Za protekcją wodza reakcyjnej prawicy Hugenberga banki niemieckie i niemieckie organizacje wielkoprzemysłowe uruchomiły poważne środki pieniężne na rzecz ruchu narodowo-socjalistycznego. Odtąd wszystko przebiegało sprawnie i planowo. Znaleźli się więc ludzie, którzy na zlecenie kierownictwa nazistowskiego podpalili Reichstag w 1933 roku, którzy dnia 30 czerwca 1934 przeprowadzili krwawą czystkę, mordując domniemanych wrogów i niepewnych przyjaciół Hitlera jak Röhm, Strasser, generał Schleicher i jego żona, von Karr, Probst i wielu innych. Ten sam gatunek ludzi organizował obozy śmierci dla milionów niewinnych, dokonywał aktów prowokacji, przeprowadzał śmiertelne doświadczenia na żywych osobach, fałszował notorycznie prawdę i patrzył poczucie sprawiedliwości. I tu cele uświęcały najnikczemniejsze środki. Wypadki zewnętrzne i wewnętrzne lat 30. przyczyniły się walnie do zdobycia w Niemczech wszechwładzy przez Hitlera. W pierwszym rzędzie zaważył na fali zjawisk politycznych Powszechny i ciężki kryzys gospodarczy, który w Niemczech miał szczególnie ostry przebieg. Przemysł i handel, rolnictwo i transport, pieniądz i banki dźwignięte z takim trudem z powojennej destrukcji znalazły się ponownie w sytuacji krytycznej. Szczególnie groźnie przedstawiał się stan zatrudnienia. Bezrobocie całkowite i częściowe rosło z miesiąca na miesiąc w skali geometrycznej. Przy wciąż malejącej produkcji koszty własne podnosiły się, a ceny spadały. Waluta zachwiała się ponownie, bankructwa mnożyły się w tysiące, a handel zagraniczny zamierał pod ciosami rozwielmożnionej autarki. Najgorsze ze wszystkiego było to, że rządy niemieckie w obliczu tej wielkiej katastrofy były bezradne. Szofer odjął rękę od kierownicy i wierząc w zasadę, że jakoś to będzie, oczekiwał cudu samouzdrowienia gospodarki narodowej. Do tego wszystkiego dołączały się przeróżne klęski polityczne. Na forum międzynarodowym Niemcy traktowane były jako mocarstwo drugorzędne. Były dłużnikiem zachodu, a nie umiały wywiązać się ze zobowiązań starych i nowych. Podjęta w 1931 roku próba stworzenia na razie Unii Celnej z Austrią została przegrana na całej linii. Wszystko to otwierało przed Hitlerem opozycjonistą bezgraniczne pole do zjadliwej krytyki i demagogii, które jednały mu miliony nowych zwolenników. Wszyscy niezadowoleni lub pokrzywdzeni gromadzili się pod sztandarami swastyki, zwłaszcza że ruch nazistowski szafował hojnie nadzieją, która pocznie się urzeczywistniać, gdy tylko Hitler uzyska władzę w państwie. To stało się faktem 30 stycznia 1933 roku. Jego rząd, nie oglądając się na jakiekolwiek zasady ekonomiczne, na zobowiązania międzynarodowe czy wewnętrzne, na postulaty przyjaciół czy wrogów partii, Począł gorączkowo regenerować gospodarstwo niemieckie głównie poprzez dozbrajanie armii i uzyskał wyraźny i silny spadek liczby bezrobotnych. Ale te i wiele innych faktów z zakresu polityki wewnętrznej nie mogłyby ugruntować istotnej wszechwładzy Führera w Niemczech, jego kultu i wiary w jego nieomylność, w jego szczęśliwą gwiazdę, gdyby nie wprost niekończące się pasmo niczym nieuzasadnionych, a czasem bezmyślnych i złowrogich w perspektywie czasu kapitulacji państw zachodnich, Kapitulacji, które często były poczytywane za cudowne i osobiste osiągnięcia Führera. Za triumfy wskrzeszonego sak starogermańskich bohatera narodowego Adolfa Hitlera. Ten postępujący paraliż woli, ta nieudolność przewidywania najbliższej przyszłości zachodnich demokracji, przejawiła się szczególnie wyraźnie od 1935 roku, gdy Hitler zdołał już rozwinąć potencjał wojenny do tego stopnia, że alternatywy polityczne wahały się tylko pomiędzy akceptowaniem bezprawnych i wciąż nowych dokonań Hitlera, a natychmiastową wojną. Czas grał oczywiście na korzyść Hitlera, gdyż potencjał wojenny Niemiec wzrastał prędzej niż Zachodu. Pewne refleksje musiał wywoływać fakt, że Niemcy w 1933 roku nagle i pozornie, bez głębszego uzasadnienia, wycofały się z Komisji Rozbrojeniowej i z Ligi Narodów. Odtąd wywiady sygnalizowały swoim rządom, że tajne zbrojenia Niemiec przybierają gorączkowe tempo. W 1935 roku, łamiąc najistotniejsze zobowiązania traktatowe, Führer zapowiada przywrócenie obowiązkowej i powszechnej służby wojskowej, a Göring obwieszcza restytucję lotnictwa wojskowego. W tym samym roku Hitler święci jeszcze dwa inne ważne osiągnięcia polityczne. Po zwycięskim plebiscycie bogaty okręg Sary wraca do Niemiec, a Wielka Brytania, łamiąc jawnie klauzulę traktatu wersalskiego, zawiera z Hitlerem pakt co do zbrojeń morskich. I oto toczy się lawina coraz czelniejszych wymagań Hitlera i to nie tylko łamiących fundamentalne międzynarodowe zobowiązania Niemiec, ale zagrażających wprost samym podstawom pokoju w Europie. Tak więc zarządza się groźną dla Francji remilitaryzację nad Renii, Anuluje się jednostronnie Pakt Lokarneński. Zajmuje się zbrojną ręką Austrię, której niezawisłość była wielokrotnie i uroczyście gwarantowana międzynarodowo. Tak dochodzi do haniebnego układu monachijskiego, odbierającego Czechom Sudety, układu ratyfikowanego pospiesznie jednomyślnie przez Izbę Francuską, co, jak pisze ambasador Henderson, podniosło niebywale autorytet Hitlera w społeczeństwie niemieckim. W parę miesięcy później następuje przeprowadzona gwałtem aneksja Czech i Moraw, afektyczniej Słowacji, aneksja Kłajpedy. Wreszcie w okresie bezpośrednio przedwojennym i wojennym pękają ostatnie tamy jakiegokolwiek ładu prawnego, a całą Europę zalewa potop niewiarygodnych okrucieństw i zbrodni, gwałtów i samowoli realizowanych jakby na urągowisko cywilizacji XX wieku z precyzją niemiecką, szczycącą się wyczynami rzeczywiście jednorazowymi w dziejach świata. Na podstawie opinii obcych obserwatorów można przyjąć, że wybory i plebiscyty przeprowadzane w Niemczech od 1928 roku były dość wiernym odbiciem rosnącej popularności Hitlera i jego partii. Tak więc w wyborach do Reichstagu w 1928 roku naziści zdobyli zaledwie 12 mandatów. W dwa lata później, we wrześniu 1930 roku, na listy hitlerowskie padło 6,4 miliona głosów, co zapewniło im 107 miejsc w parlamencie. W marcu 1932 roku odbywają się wybory prezydenta Rzeszy. Hitler staje jako kontrkandydat wielkiego marszałka von Hindenburga. Wytwarza się wówczas iście paradoksalna sytuacja wewnętrzno-polityczna. Konserwatystę i junkra pruskiego, monarchistę i militarystę von Hindenburga popiera cały obóz demokratyczny, oczywiście bez komunistów, a byłego kaprala, notorycznego burzyciela istniejącego porządku, krętacza i demagoga, rzekomo narodowego socjalistę, podtrzymuje walnie cała reakcja społeczna. W drugim głosowaniu prezydenturę zdobywa Hindenburg, za którym opowiada się 19,3 miliona głosów, ale Hitler uzyskuje 13,4 miliona głosów, co wszyscy uważają jednomyślnie za olbrzymi sukces osobisty Hitlera. Odtąd też liczba wyznawców wiary hitlerowskiej rośnie lawinowo. Niebawem Führer obejmuje urząd i pełnię władzy kancelerskiej, obsadzając swoimi zaufanymi wszystkie kluczowe pozycje w państwie. Po śmierci Hindenburga władza i autorytet Hitlera wzrasta niepomiernie. Prawie całe społeczeństwo popiera teraz przekonania posunięcia i poglądy Führera. Przeprowadza się wówczas w Niemczech kilka głosowań o charakterze plebiscytów, mających potwierdzić w opinii światowej pełną aprobatę społeczeństwa dla zaskakujących decyzji władz państwowych i partii. W plebiscytach tych liczba popierających Hitlera sięga teraz około 40 milionów uprawnionych obywateli, co reprezentowało okrągło 99% głosujących. Te niekończące się i zawrotne triumfy Hitlera i klęski jego ostatnich przeciwników wpływają wyraźnie demoralizująco na psychikę Hitlera. Nie respektuje on już jakichkolwiek granic moralnych czy politycznych, które by powstrzymywały go przed jednostronnymi, prowokacyjnymi decyzjami. Ani rady ludzi bardziej zrównoważonych, ani nauki płynące z historii, ani wcześniejsze własne i dobrowolne zapewnienia Führera, ani nawet potrzepty zdrowego rozsądku nie potrafiły już zahamować wybuchów jego wściekłości albo wręcz zbrodniczych poczynań, które w końcu musiały zwrócić swoje ostrze przeciwko Niemcom raz jeszcze nawraca do składania publicznych podziękowań opatrzności, pod warunkiem jednak ulegania jego własnym planom i podnietom. Tak dziękuję w Lincu 12 marca 1938 roku za zlecenie mu przez opatrzność przywrócenia jego drogi austriackiej ojczyzny państwu niemieckiemu. Później dziękuję za wyzwolenie Sudetów, za zwiększenie niemieckiej przestrzeni życiowej przez zagarnięcie Czech i Moraw, przez nowy podział Polski, przez zagarnięcie pragermańskich krajów Danii, Norwegii, Holandii i Belgii Wreszcie w 1940 roku Po deklaracji brytyjskiej Że pomimo załamania się Francji Wojna trwa nadal W przemówieniu z 9 listopada Dziękuję po raz ostatni opatrzności Za dożycie tej chwili W której nie istnieje już na świecie Taka kombinacja sił By mogła dorównać siłom Niemiec I ich sprzymierzeńców Oto tragiczne zaślepienie i całkowity brak poczucia samokrytycyzmu. Ci spośród współpracowników, którzy na wskroś przejrzeli duszę i charakter Hitlera i ci obcy, którzy musieli z tytułu swoich funkcji współdziałać z nim bliżej, wyrobili sobie dość zbliżony sąd o niemieckim Führerze. Niektórzy z Niemców poznali się na nim i jego dwunastu towarzyszach wcześniej, ale byli silnie skrępowani w wypowiadaniu swojego zdania. Obcy mogli swobodnie głosić swoje poglądy, ale przejrzeli grę tego aktora za późno. Herman Rauschnik, szef hitlerowców gdańskich, który początkowo ufał słowom i zamiarom wodza, gdy go rozgryzł i opuścił, powiedział o Hitlerze na podstawie jego własnych wyznań i wypowiedzi. Nie cofnie się on przed niczym, nie uznaje prawa narodów, nie uszanuje ani umów, ani zobowiązań, które mogłyby przeszkodzić mu w wyzyskaniu na swoją korzyść każdej nadarzającej się okazji politycznej. Podobne cechy przypisuje mu Haydn czy Strasser, podkreślając silnie jego egoizm i intryganctwo, jego przebiegłość i chytrość oraz zdolność izolowania każdego chwilowego przeciwnika czy oponenta. Na te maskowane tendencje Hitlera przygotowania krwawej rozprawy wojennej zwraca uwagę opinii europejskiej Winston Churchill. Znacznie dosadniejszą charakterystykę Hitlera kreślił w swoich raportach ambasador francuski François Ponset. Pisze on... Nie mam najmniejszych złudzeń co do jego charakteru. Jest to hipokryta i krętacz wycofujący się z każdego danego zapewnienia. Sprawia mu wewnętrzne zadowolenie, gdy pochylony nad kartą świata snuje plany burzenia państw i eksterminacji całych narodów. Wielu innych obcych i bezstronnych obserwatorów potwierdza, że dominowała w nim niepohamowana próżność i miłość własna, niezaspokojony głód dokonywania jednorazowych wyczynów mających przetrwać wieki. Sława napoleońska spędzała mu sen z powiek. Wciąż szukał porównania z czynami Cromwella albo z osiągnięciami Napoleona. Ale jego dusza, umysłowość i wewnętrzna kultura dalekie były od cech, które znamionowały Napoleona, szczególnie w czasach jego klęski i upadku. Do tej wielkości Hitler nigdy nie dorastał. Najbardziej totalny dyktator Niemiec, Adolf Hitler, rozpoczynał swoje 25-letnie dzieje od socjalizmu, a sprzymierzył się i był popierany i finansowany przez czynniki krańcowo-reakcyjne i szowinistyczne. Głosił prawa i prymat społeczny ludzi pracy, a dziesiątki tysięcy ich przedstawicieli konało powoli w hitlerowskich obozach tortur i najcięższej przymusowej pracy. Mówił z patetycznym uwielbieniem o narodzie niemieckim, ale wielu jego zasłużonych przywódców polecił wyprzeć z życia publicznego albo nawet zamordować. Podeptał z pogardą wszystkie zobowiązania nałożone przez traktat wersalski na Niemcy, ale domagał się ścisłego wykonania tych klauzul, które mogły przynieść korzyść Niemcom. Z własnej inicjatywy zawarł cały szereg paktów o nieagresji, ale nie dotrzymał ani jednego. Twierdził wielokrotnie, że pragnie zjednoczyć w jednym państwie wyłącznie Niemców, ale anektował przemocą wiele innych narodów. Zapewniał nieustannie, że celem jego polityki jest nienaruszalny pokój, a wywoływał najbardziej bezmyślną, bezcelową i najkrwawszą z wojen w świecie. Wygłaszał kazania o wyższości rasy niemieckiej, aż poniżył ją fatalnie w opinii całego cywilizowanego świata. Oto klęskowy bilans działalności tego człowieka, którego wielki i dojrzały naród uczynił swoim wodzem i panem. Wśród tylu odstręczających wad i tylu obciążających przywar charakteru Hitler, trzeba to przyznać, Miał nieliczne wprawdzie chwile jaśniejszych przebłysków w swoim sumieniu i swoim umyśle. Tak na przykład 1 marca 1935 roku, w dniu przyłączenia okręgu Sary do Niemiec, na podstawie tak zwalczanego traktatu wersalskiego, Führer przemawiając w Zarbrücken pouczał słuchaczy. Chwila obecna może być wielką nauką dla tych wszystkich, którzy terrorem i gwałtem pragną zniszczyć obcy naród albo wydrzeć z niego część narodowej substancji. Biada tym mężom stanu, którzy z historii Zary niczego nauczyć się nie chcą. Spowodują oni ogromne cierpienia i niedole w narodach, ale zamiast osiągnięcia swoich celów zostaną ostatecznie sami zwyciężeni, a ich imię zostanie hańbą przypieczętowane. Lata 1939 45 stały się tragicznym urzeczywistnieniem tych proroczych słów w stosunku do samego Adolfa Hitlera i do III Rzeszy. Józef Stalin Od czasu rozkładu Imperium Dżingis Hana prawie przez siedem wieków Azjaci byli w defensywie w stosunku do Europy. To przecież Europejczycy zagarnęli wielkie i słabo zaludnione obszary Azji, od Uralu aż po wybrzeża Oceanu Spokojnego. Oni też władali Indiami, Indochinami i Indonezją. Oni tolerowali bezsilne i uległe rządy Turcji, Persji i Afganistanu. Oni wreszcie wtrącali się do wszystkiego w najludniejszym kraju świata w Chinach, podejmując sporadycznie wyprawy karne przeciwko każdemu przejawowi opozycji lub buntu w tym kraju. Nieoczekiwanie zaciągnięty dług z wysokimi procentami poczęła Azja spłacać Europie od początku XX stulecia. Najpierw Japonia, korzystając z obcej nauki, pokonała wielkie europejskie mocarstwo, rozbijając doszczętnie mit przyrodzonej jakoby przewagi białych. W ciągu następnych pięćdziesięciu lat wyzwalały się spod supremacji europejskiej niepodległe państwa Azji jedno po drugim. Z błyskawiczną szybkością realizowało się nie tylko hasło Azja dla Azjatów, ale ponadto ten produkt azjatycki poczyna odgrywać coraz większą rolę w eksporcie. Wartości i charakter tego produktu mogą być krańcowo różne od samowładcy największego terytorialnie państwa europejskiego, to jest Związku Radzieckiego, aż po szczególnie ważną pozycję sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Właśnie ten fenomen rosyjski zwany Stalinem, mówiący do ministra japońskiego o sobie to, że Azjat, zaważył na losach milionów ludzi, a nawet na losach całej kuli ziemskiej silniej i bardziej złowieszczo niż wszystko inne, co dokonało się lub przyszło w czasach ostatnich z Azji. Podobnie jak Zachód tworzył przez całe stulecia podwaliny dla zasady praworządności, dla idei demokracji, dla kultu, nauki i techniki, tak wschód, bliski i daleki, przechodząc najczęściej do porządku nad prawami jednostki, wypielęgnował system absolutnej, prawie sakralnej władzy, naginającej wszystkich i wszystko do wymagań własnej woli i własnego, szerszego lub ciaśniejszego światopoglądu. Takim produktem wschodu był Gruzin z pochodzenia Josip Wisarionowicz Dżugaszwili, Stalin, urodzony w 1879 roku w pobliżu Tyflisu, władający do jedenastego roku życia językiem rosyjskim. Od wczesnej młodości był opanowany rządzą wielkiej, światoburczej działalności, podniecaną wprost chorobliwą ambicją. Rychło też ocenił, że najszersze perspektywy wyżycia może mu utworzyć wielka i tak bardzo zacofana Rosja, nabrzmiała na przełomie wieków XIX i XX palącą problematyką socjalną. Całym zasobem raczej swoich myśli niż uczuć przylgnął więc do Rosji, Zwłaszcza, że nie wymagało to od niego zaparcia się wyznania, iż jest to, że Azjat. Warunki startu do działalności społeczno-politycznej miał dość niekorzystne. Sam jego wygląd zewnętrzny nie miał sobie nic pociągającego. Według relacji Dilasa, Stalin był małego wzrostu i źle zbudowany, miał zbyt długie ręce i nogi, nieforemny tułów, był miernym mówcą, oschłym i monotonnym, a maska jego twarzy nie posiadała szczególnego wyrazu. Brak gruntownego wykształcenia wydawał się pogarszać te pasywa. W latach późniejszych, gdy należał już do czołówki bolszewickiej, nie mógł równać się pod względem intelektualnym, a nawet tylko pod względem znajomości świata ani z Leninem, ani z Trockim, ani z Bucharinem i wieloma innymi. A jednak musiały tkwić w tym człowieku jakieś niezwykłe siły motoryczne, które podporządkowały bezapelacyjnie jego terańskiej i nienasyconej władzy na przeciąg więcej niż ćwierć wieku, Jedno z największych, etnicznie najbardziej zróżnicowanych, a więc i trudnych do rządzenia państw świata. Był niewątpliwie mistrzem budzenia ślepej nienawiści, potęgowania rosyjskich uczuć narodowych, a równocześnie mistrzem rzucania podejrzeń i siania fikcyjnych oskarżeń. Tylko częściowo tłumaczy to jego powodzenie w specyficznym rosyjskim środowisku. Obcy chwalca Stalina, Francesco Nitti, Ocenia wysoko jego energię, jego upartą wolę, jego odwagę, wszechstronną aktywność, a także wyjątkowe talenty organizacyjne i administracyjne. Produktem wtórnym służalczej postawy jego otoczenia było zjawisko wskrzeszenia starych tradycji carskich czy zwyczajów monarchii azjatyckich w odniesieniu do osoby Stalina. Ale i w tych stwierdzeniach nie można zamknąć jego bujnej osobowości. Psychika Azjaty zapuściła w nim głęboko korzenie – jego reakcje na interesującego zjawiska czy wydarzenia były szybkie, ostre i zdecydowane, choć z reguły ukrywał skrzętnie wybuchy swoich uczuć i myśli pod maską spokoju i obojętności. Wydaje się też, że był pozbawiony wszelkich uczuć humanitarnych i choćby śladów zwykłego ludzkiego sumienia. Jak Iwan Groźny, jak tylu innych władców Rosji potrafił rozgrzeszać się z najpotworniejszych zbrodni drętwą formułą racji stanu. Był zawsze nieufnym, zawsze czujnym i pracowitym egocentrykiem, a jak pisał Dilas, zapewne uważał tylko to, co dzierżył mocno i trwale w swojej pięści. Wszystko inne było w jego rozumieniu potencjalnym wrogiem lub utajonym nieprzyjacielem, który zasługiwał na zniszczenie i wytępienie. Stając w szeregach partii bolszewickiej, głoszącej walkę na śmierć i życie, był krańcowym wyznawcą jej dogmatyzmu. Z tym jednak, że każda z doktryn musiała być zaprawiona jego własną dialektyką. Jego osobowość była mieszaniną współczesności i dawno minionego średniowiecza. Szczególnie pielęgnował sobie instynkty średniowiecznego inkwizytora, takiego jakiego maluje Dostojewski w braciach Karamazow, a Mikołaj Bierdziajew, pisząc znaną książkę Nowe Średniowiecze, uprzedzał tylko w jasnowidzeniu fakty i wydarzenia ery stalinowskiej. Równocześnie jednak Stalin posiadał dar, tak ważny i często nieodzowny dla polityka, zwykle właściwego przewidywania przyszłości oraz koncentrowania swojej uwagi na zagadnieniu aktualnie najważniejszym. W przeciwieństwie do tylu innych współczesnych dyktatorów i wodzów, Stalin przemawiał rzadko i umiał długo milczeć, oczekując, jak stary i wytrawny drapieżnik, na właściwy moment działania zapewniający mu największe, Osiągane najmniejszym kosztem zdobycze i korzyści polityczne. Skoro jednak zdecydował się na zabranie głosu, mówił długo i wyczerpująco, posługując się słowami i formułami prostymi i logicznymi, mającymi w sobie coś z ortodoksyjnego katechizmu, wykluczającego z góry wszelkie wątpliwości, a tym bardziej polemikę. Natomiast żywiołowo nie znosił dłuższych wywodów obcych. Oczywiście iż wszystkie te cechy znamionujące Stalina formowały się stopniowo, rozwijały się, mnożyły i krzepły pod wpływem widocznego powodzenia jego metod działania. Jeszcze przed I wojną światową ten zrusyfikowany Gruzin zapewnił sobie stanowisko w wzrusyfikowanej partii bolszewickiej. Od 1912 roku był członkiem Centralnego Komitetu Partii oraz wydawcą przy wybitnej współpracy Lenina Nielegalnego Pisma Prawda. Nie było to zjawiskiem wyjątkowym, świadczącym o wodzowskich talentach Stalina. Partia była nieliczna, konspirująca swoją działalność, toteż chciwie wykorzystywała każdą ruchliwą, bojową i oddaną sprawie jednostkę. W parę lat później, gdy ferment wojenny poczynał w Rosji wydawać owoce, przewidywania i rachuby Stalina zaczęły się urzeczywistniać. Najmniej popularny w społeczeństwie rosyjskim ruch, prawie hermetycznie odcięty od wielu swoich, przebywających z musu za granicą, przywódców, dysponujący znikomymi środkami materialnymi, stał się w ciągu kilku miesięcy panem sytuacji najpierw w Petrogradzie i Moskwie, a niebawem w całej Rosji. Zwycięska rewolucja październikowa 1917 roku odsunęła wszystkich przeciwników komunizmu na plan dalszy, a swoich chwilowych i przypadkowych wodzów wysunęła automatycznie na stanowiska czołowe w ginącym bezradnie państwie carów i w gnieździe wszelkiej próchniejącej reakcji społecznej. Te fakty zadecydowały również o karierze Józefa Stalina. Jednym z pierwszych zarządzeń rewolucjonistów bolszewickich było powołanie do życia 10 października 1917 roku Biura Politycznego Partii, tak zwanego Politbiuro. Była to naczelna instytucja, w której zbiorowo zapadały decyzje co do wszystkich najważniejszych i zasadniczych spraw, wyłaniających się przed rodzącą się w bólach i walkach władzą ludową. Stalin od samego początku był czynnym członkiem tego biura. W 1921 roku, po okresie krwawych walk zewnętrznych i zmagań wewnętrznych, Lenin powierzył mu stanowisko generalnego sekretarza partii, wówczas głównego funkcjonariusza mającego za zadanie obok pieczy nad aktami i porządkiem obrad dopilnowanie wykonania zbiorowych decyzji partii, jej biura politycznego oraz władzy wykonawczej funkcjonującej pod formą Rady Komisarzy Ludowych. Ani Lenin, ani nikt inny w partii nie zdawał sobie w tym czasie sprawy z tego, że Stalin przekształcił tę placówkę w ciągu kilku lat w ognisko skupiające wszystkie nerwy władzy i decyzji w odniesieniu do ludzi i zagadnień całego rozległego imperium rosyjskiego. Te tendencje hamowane były początkowo zarówno przez ogólną sytuację polityczną Sowietów, jak i przez olbrzymi autorytet osobisty Lenina, który niweczył w zarodku wszelkie intrygi zakulisowe w partii i przejawiające się nagle ostre rywalizacje osobiste. Ale już w styczniu 1924 roku Lenin, obciążony poważną chorobą, a ponadto ranny w drugim zamachu, zakończył swoje życie. Teraz wodzowie partii bez Lenina podjęli zażartą walkę gladiatorów pomiędzy sobą o prymat partii i rządy państwem, walkę tak bezwzględną, tak krwawą i wyzwoloną z wszelkich więzów moralnych, jakiej dotąd nie zapisała jeszcze historia światowa na swoich kartach. Główny jej rozdział rozegrał się w latach 1923-28, choć jest ona zjawiskiem ciągłym, nieodłącznym i charakterystycznym w ustroju komunistycznym. W początkowym okresie rewolucji atmosfera dla ostrych rozgrywek personalnych nie była sprzyjająca. Przeciwnie, wydawało się, że z posiewu komunistycznego w wersji rosyjskiej, Wyrasta tylko nieustannie potęgujący się chaos, którego choćby częściowe opanowanie pochłaniało wszystkie siły. Produkcja rolna i przemysłowa spadła do kilkunastu procent stanu przedwojennego. Milionowe rzesze ludności miejskiej ginęły z głodu i zimna. Kronsztacki Korpus Marynarki Wojennej, tak niedawno jeszcze wielbiony jako honor i chwała rewolucji październikowej, rozpoczął teraz zbrojną rewoltę. Niepowodzeniem zakończyły się próby zaszczepienia przewrotu bolszewickiego na Łotwie i Węgrzech, w Niemczech i Bułgarii, plany rewolucji światowej trzeba było odroczyć na później, a próba komunistycznego wyzwolenia Polski zakończyła się wielką klęską Sowietów. Wszystkie te i inne niepowodzenia nie miały jednak decydującego znaczenia dla obalenia czy załamania się panowania bolszewickiego w Imperium Rosyjskim. Najsilniejszą podporą nowych rządów w Rosji była obawa ludności wsi i miast, przed powrotem z nienawidzonej władzy carskiej oraz giętkość polityki Lenina. Takie nastawienie ludności rosyjskiej przyczyniło się nie tylko do rozbicia wojsk białych, ale pośrednio również do likwidacji garnizonów alianckich, francuskich i angielskich skoncentrowanych na peryferiach państwa. Na początku lat dwudziestych jedną z ważniejszych spraw dla Sowietów było nawiązanie normalnych, dyplomatycznych, i gospodarczych stosunków z niechętnie do nich ustosunkowanymi wielkimi państwami kapitalistycznymi. W takim żyliśmy świecie. Taśma siódma, koniec pierwszej ścieżki.